Że dobry, jak się macie? Dobrze się macie. Super. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną wspanią rzecz, która się dzieje w naszym kościele. Ktoś, ktoś kiedyś powiedział, jeżeli w twoim kościele e, będą gdzieś na widoku portfele i torebki i zaczną ginąć, to znaczy, że to jest dobry znak. Że kościół żyje. Jestem nowy ludzie. Właśnie, właśnie tak się że patrzę i znalazłem. Ale na ładnie to mówi. Tak czy nie? Nie. Kosztyw, Kogo to? Oto. Ale cieszę się, że Kościół żyje. To był wspaniały dzień, prawda? Wspaniała no, niedziela. Ale to dzisiejsze kazanie to jest takie kazanie. wiecie, że jakbym mógł, to bym stał na najwyższym stopniu podium, jakie by było. Najchętniej za taką wielką kazanicą i schowałbym się przez tym kazaniu, bo kazanie to do siebie. Więc, jeżeli Ciebie będzie bojęć, to powiem Ci, nie boli także. A zacznę od tego, że takie anegdotki, wiecie, jak łabędź się rodzi, jak mały łabędź się rodzi, jak mały łabędź, się rodzi, mały łabęd się, się rodzą, czy się wypływają? Rodzą. Się. Jak mały łabędź się wypływa, to mamusia tego łabędzia, wiecie, ona daje. ją. Ona wydaje wszystkie te rzeczy, które są potrzebne. jakieś, wiecie, te, te gliski. Te, inne rzeczy, opiekuje się nim zakrywa go swoją skrzydłę i chroni go ale to ormitorodzy w pewnym momencie łapali się za głowę, kiedy widzieli, że po jakimś czasie ta mama łabędzica biegnie za tym małym wiecie, małym nieporadnym łabędziem biegnie, bije go biegnie, wiecie, gdzieś tam krzyczy na niego w jakiś tam nieokrośloną łabędzi w sposób klepie go gdzieś tam ten łabędź płacze, leci gdzieś tam się przywija, ale biegnie tak za nim, biegnie jakiś czas i nagle ten ławecz podejmuje próbę i zaczyna chrnąć i zaczyna lecieć. I zauważyłem, że w naszym życiu jest podobnie z Bogiem. Wiecie, to jest takie cudowne, kiedy Bóg, Bóg się nami opiekuje. To jest takie cudowne, kiedy wszystko, co chcemy, czego potrzebujemy w Boże Cielstwie mamy, ale czasami są takie momenty, że jak ten łabędź jak ta maca łabędzica, tego małego gdzieś tam szepnie, po to, żeby tak samo Bóg chce, żebyśmy przychodzili przez trudne sytuacje, żebyśmy przychodzili przez trudne rzeczy, abyśmy frubali. I Nie tylko frumeli sobie, wiecie, do życia wiecznego, żebyśmy tutaj na ziemi w życiu z latali. Cudowna, wspaniała niedziela, niedziela palmowa. Jezus wie, że do Jerozomimy, wiecie, tłum wszyscy Go witają. Ale Jezus w tym momencie rozpoczyna swoją drogę na krzyż. On już wie, że od tych wiwatów ci, ci sami ludzie przyjdą do tego, aby będą go przekinać, będą go wyzywać i to oni go ukrzyżują. I dzisiaj każdy z nas jak siedzi, każdy z nas jak tutaj siedzi, powinien wiedzieć jedną ważną rzecz. Gdyby historia życia Jezusa skończyła się na krzyżu, gdyby ta historia skończyła się tylko w tym miejscu, że On się na tym krzyżu, to byłoby trochę słabo. Całe szczęście jest takie, że Jezus został pogrzebany i zmartwychwstał, abyśmy mogli żyć. I zmartwychwstał. I największe zwycięstwo w dziejach ludzkości jest w Jezusa Chrystusa. W oczach ludzi porażką było to, że On zabił, że umarł. Wiecie, nawet uczniowie w pewnym momencie zapomnieli o tym, co Jezus mówił i kiedy Jezus wisiał na krzyżu, on już się rozeszli. Oni już zapomnieli o tym, że On mówił, że On zmartwychwstanie. A jak jest z nami? Czasami wydaje mi się, że kiedy wychodzimy z kościoła, to też zapominamy o tym naszym Jezusie. Kiedy przekraczamy tylko bramę, te drzwi, to przecież zapominamy, że jest coś, co nami zrobił. W kościele jest super, w kościele jest to aleluja, Jezus! Ale kiedy wychodzimy, co jest później? Czy stajemy się jak ci uczniowie, czy, czy może jednak gdzieś tam dalej, dalej rozpamiętujemy to, co on na nas zrobił? To jest ważne, to jest proste, ale to jest bardzo ważne. Wiecie, Ewangelia nigdy nie byłaby pełna, gdyby skończyła się na tym, że Jezus zdanie skończył. My często mówimy w taki sposób, głosimy, mówimy, że głosimy Ewangelię. Mówimy, Bóg Cię kochał, on umarł za Twoje grzechy. On umarł za Twoje grzechy, ale to jest tylko półprawdy. To jest tylko półprawdy, ponieważ Jezus został pogrzebany i Jezus zmartwychwstał po to, żebyśmy mogli żyć. Jezus zmartwychwstał. O tyle i pewne rzeczy jesteśmy w stanie wziąć na rozum, na logikę. No tak, Jezus umarł na krzyżu, normalny był człowiekiem, umarł. O tyle zmartwychwstanie, wiecie, pogrzebany został. No tak, ale jeżeli ktoś umrze, to się go grzebie. Ale zmartwychwstanie nie jesteśmy w stanie wziąć na logikę. Zmartwychwstanie nie jesteśmy w stanie wziąć na swoją mądrość. Zmartwychwstanie to jest coś więcej, to jest ten Boży element, to jest ta cudowna rzecz, która wydarzyła się dla naszego zbawienia. Chciałbym, abyśmy otworzyli sobie pierwszy dzień do Koryntia, wersety od 18 do 25. Pierwszy dzień do Koryntia, pierwszy rozdział wersety od 18 do 25 gdyż Słowo o Krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czytamy bowiem, zniszczę mądrość mądrych i udawiamy rozwiązania rozumnych. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w jego boskiej mądrości, spodobało się Bogu zbawić wierzących przez zmuszenie? głupiego poselstwa, Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa otrzyżowanego. Dla Żydów sprawdzie skandal, a dla Pan głupstwo. Natomiast dla Greków powołanych, tak Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie, Jego słabość jest od nich mocniejsza. Wow! Wiecie, ten fragment pokazuje mi, że ja muszę zweryfikować swoje chrześcijaństwo. Ten fragment pokazuje mi, że ja muszę zweryfikować swoje serce. Gdzie ja muszę to wszystko zweryfikować. W czasach, kiedy żyjemy, wiecie, tak bardzo łatwo jest się zapędzić za cudami i zakami. Tak łatwo można się skoncentrować tylko na tym. Wiecie, można sobie do tego zrobić jakąś wspaniałą biologię, że jedzie, czy tak tak? Dobrze, my też będziemy robić. Ja nie mówię, że tak nie jest. Ale na czym się nasze życie chrześcijańskie? Czy na tym, że to wszystko się będzie działo, czy na tym, że będzie się działo, jeśli oddamy swoje serce Czy będzie się działo wtedy, kiedy my będziemy chcieli, żeby się działo? Czy będzie się działo wtedy, kiedy On będzie się, żeby się działo? Gonimy za tym, kochani, ja w swoim życiu niejednokrotnie goniłem za tym, żeby się działo. A nie myślałem w tym momencie o tym, że krzyż Jezusa Chrystusa, który mnie zbawił, który powinien być wyryty w moim sercu Często go oddano od sobie tego i próbuję sam. Mam trzy punkty w tym kazaniu. Pierwszy punkt jest taki. Krzyż jest wyrazem miłości Boga człowieka. Wow. Amen. Amen. Amen. Kochanie, muszę Panów w krzyżu różnych rzeczy. My próbujemy tą wielką tajemnicę wszechświata, my ją próbujemy rozwikłać na swoje ludzkie sposoby. Słyszałem tyle mądrych kadań na temat krzyża Chrystusa, słyszałem tyle mądrych rzeczy, które wypływają z krzyża Chrystusa, ale chcę wam powiedzieć, że wszystko sprowadza się do jednego. Wszystko sprowadza się do jednego, co jest związane z krzyżem Chrystusa. Do miłości. Do miłości, do wielkiej Bożej miłości, którą o ciebie ukocha. Wiecie, kiedy zrobi ci krzywdę ktoś, kto przypadkiem gdzieś koło ciebie przychodził, nie wiem, ktoś ciebie trąci, albo ty, nie daj może ty kogoś trącisz, to ten ktoś wiecie, potrafi kilka wolgaryzm w twojej strony rzucić. Potrafi ci powiedzieć dosadnie kim jesteś i, i co ty w ogóle robisz. I mamy to w swoim życiu tak, że jeżeli to wygrywa od kogoś, kogo nie znamy, to może przez chwilę się poboczymy, może przez chwilę będziemy źli. Ale mija jakiś czas, mija kilka dni i zapominamy, że taka sytuacja w ogóle się zdarzyła. Zapominamy o tym. Ale inna sytuacja, kiedy usłyszysz od swojego dziecka, że do niczego się nie nadajesz, że ja już Ciebie nie kocham, że rozwaliłeś moje życie, mamota. nie powinienem się w ogóle urodzić. Wiecie, co wtedy myślą tacy rodzice? Ja nie się nikomu, żeby ktokolwiek usłyszał z Was takie słowa, ale często w dzisiejszych czasach się tak dzieje, że dzieci mówią do rodziców rzeczy, których sami by nigdy nie chcieli usłyszeć, a które miażdżą serce. Wtedy mówimy o tym, że nasze serce, że nasze serce pęka, jest takie powiedzenie, że serce mi pęka, jak to bardzo boli, kiedy to zrobią nasi bliscy, kiedy to zrobią nasze dzieci, Jezusa okrzyżowało Jego dzieci, Jezusa ukrzyżowali ci sami, którzy czyczeli chosami, królów, ci sami, wiecie, Jezusa okrzyżowaliśmy my, ja i ty. W naszym drzewie krzyżowaliśmy czy piliśmy Jezusa do go Jego dzieci. Jezus umarł za każdego z nich, za każdego z nas. To nie jest do ogarnięcia, nie jest do ogarnięcia żadnej mądrości. Wiecie, ja nie jestem w stanie tego ogarnąć. Moją mądrością, moim logicznym myśleniem nie jestem w stanie tego ogarnąć, i popatrzę na swoje życie. Nie jestem w stanie tego ogarnąć. Inny fakt jest taki, że 21 lipca 1986 roku powstał pewien dokument, który nazywa się Medyczny Aspekt Śmierci Jezusa. I on dotyczy takiej jednej ważnej kwestii. Dotyczy tego, że w nim po raz pierwszy naukowo został opisany moment, kiedy Jezusowi pękło serce. Wcześniej się z tego śmiało w innych epokach mówiono, że to prawdopodobnie jest fałsz, ale dzisiaj, kiedy popatrzymy z perspektywy Bożego Słowa, popatrzymy na to, że Jezus umierał bardzo krótko. Jezus na krzyżu Belgotu umierał kilka godzin. Rekord, zamontowany rekord, są cztery dni. A Jezus umierał kilka godzin. I lekarze, ludzie, którzy się tam opowiadali, powiedzieli o tym, że Jezusowi pękło serce. Oznaką też tego była ta wucznia, która została odwita w Jego Bogu. Tam wypłynęła woda i krew. Ja generalnie nie jestem lekarzem, więc nie potrafię Wam tego bardziej rozwinąć. Ale byli w stanie stwierdzić, że Jezusowi pękło serca. Jezusowi pękło serce, ponieważ my staliśmy pod tym. My Jego dzieci staliśmy pod tym krzyżem. My staliśmy pod tym krzyżem. Ukrzyżowaliśmy Go naszym grzechem. Ukrzyżowaliśmy go, przyczyliśmy do Niego. Ukrzyżujcie Go. Dlaczego? Pękło Mu serce? Bo jesteśmy Jego ukochanym dziećmi. Bo każdy jak tutaj siedzi, jest jego ukochanym, wspaniałym dzieckiem. Jezus Ciebie kocha, Jezus Ciebie wybrał, Jezus Ciebie powołał. sobie pękł serce, ponieważ On tak bardzo kocha swoje dzieci. On tak bardzo kocha swoje dzieci. Kiedy mówi się o miłości, kiedy mówi się w kontekście krzyża też. Wiecie, nie sposób przejść do 13 rozdziału w listu do Ktoś powie, Marcin, ale po co to taki, to taki piękny fragment na, na, na śluby, Piękny fragment, który można cytować fajny, fajny, w fajnej, pięknej sytuacji, ale nie, kiedy się mówi o Krzyżu. zdaję sobie sprawę z tego, ponieważ sam jestem człowiekiem, że często zapominam, czym ta miłość jest. Często zapominam, czym ta miłość jest. Choćbym mówił językami ludzi aniołów, a miłości bym nie, miał pozostałbym pozostał bym wiedziem, co dźwiększył Jak wielu, jak wielu ludzi na świecie, to właściwe cybałek. Jestem pierwszym z nich. Choćbym posiadał dar produkowania i pojął wszystkie tajemnice, myślał o darę, całą wiedzę dysponował pełnią pełną wiary, także że móry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rodzał swoją całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął, miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi atut w nie cieszy się z niesprawiedli niesprawiedliwości, lecz cieszy się, lecz dzieli rady sprawy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, we wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje, Natomiast proroctwa te się wypełni, Języki te ustaną, wiedza. Jej świeżość przeminie. Zresztą nasza wiedza i tak jest wycinkowa, prowokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości to, co ograniczono i traci to znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem, jak dziecko, myślałem, jak dziecko, rozumiałem, jak gdzie gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw, mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kultury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz, teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy pozna tak, jak zostałem poznany. Teraz twoją wiara, nadzieję i już. Te trzy, a nich największa jest miłość. Miłość, która nas bawiła, miłość, która nas odpłuchiła, miłość, która nas uratowała, miłość, która umarła na krzyżu, miłość, która została pogrzebana, i miłość, która nas po to, żeby miał żyć. Taka jest ta miłość. Taka jest ta miłość. Bóg w swoim Słowie mówi o tych wszystkich uzdrowieniach, mówi o tych wszystkich cudach, mówi o tych proroctwach, mówi o tych wszystkich wspaniałych rzeczach, za którymi gonimy. Za którym go mimo. On mówi o że to będzie, że to jest, że to będzie się działo. Ale najważniejsze, to jest w naszym życiu, to jest miłość do drugiego człowieka. To jest najważniejsze. To jest coś, co zmienia ten świat. Miłość. Krzyż uczy nas miłości, to, co jesteśmy w stanie wyrazić w naszym życiem. Miłość jesteśmy w stanie wyrazić w naszym życiem każdego dnia. W stosunku do innych ludzi. Jesteśmy w stanie to robić. To nie jest coś, i cię gonimy za tym, żeby móc uzdrawiać. Ale każdy z nas może kochać. Nie każdy będzie uzdrawiał, nie każdy będzie prorokował, nie każdy będzie mówił językami, ale każdy może kochać. Tego uczy nas Krzyż Chrystusa. Drugi punkt. Bóg wybiera to, co w oczach świata. Jeśli myślisz o Tobie źle, pomyśl, to że Bóg myśli o Tobie samą samym Jeśli odczuwasz braki, to Boże w tym się nie brak. Jeśli masz kompleksy, to wiedz, że Bóg stworzył Cię idealnie. Jeśli coś Ci nie wychodzi, nie poddawaj się, bo Bóg szykuje Cię do większych rzeczy. Nigdy nie wiesz o sobie źle. Bóg zawsze ma dobre myśli o Tobie. Ja nie wiem już, jak Bóg mógłby to wytłumaczyć lepiej. Ja nie wiem już, jak Bóg mógłby to zrobić lepiej. Wybiera najgorszą formę kary, jaka była w ówczesnym świecie. Krzyżowanie wymyślili Persi. Później, jak to żemianie, a oni się się żeby było jeszcze gorzej. Więc oni jeszcze dołożyli i udoskonalili tą formę śmierci, że to była najgorsza forma śmierci, jaka była w wczesnym świecie. Człowiek nie cierpiał nigdy w żaden gorszy sposób, niż wtedy na krzyżu. Jak jeszcze Bóg miał Tobie mi wytłumaczyć, że tak bardzo Ciebie to? Co miał jeszcze zrobić? Łatwiej by było przyjąć, gdyby Jezus, wiecie, podszedł ktoś do Niego i go zastrzelił. Łatwiej by to by, by było przyjąć. Jezus cierpiał, On był ubity wcześniej, był, wiecie, był męczony, był upatowany, a potem wisi na krzyżu, przybity trzema gwoździami. i strasznie się męczy, umiera. Nie ogadzam tego. Bóg kocha, Najbardziej Ciebie, Bóg kocha najbardziej człowieka. Amen? Ja mam 316, a bym tak Bóg miłował, miłował świat, z nas tym do drodze oddał, aby każdy, kto by wierzył, nie ginął, ale miał żyć w wierzył. Nie Trzeci punkt. Krzyż nie wisi na ścianie, Twój krzyż kochanych. Krzyż nie wisi na ścianie, Twój krzyż kochanych. Czy kościół bez krzyża to wciąż kości? Czy kościół bez krzyża to wciąż kości? Czy Gdybym ściągnął dzisiaj ten krzyż z tej ściany, to nadal bylibyśmy kościołem? Wow. Super. Tak. Ja mam powiedzieć tak, bylibyśmy nadal kościołem. Bylibyśmy nadal kościołem. Wiecie, bo czasami jest tak, że jest krzyż na ścianie, ale kościół pełen pustych ludzi. A czasami nie ma, nie ma krzyża a jest Kościół pełen kochających ludzi. Krzyż jest tylko symbolem. Krzyż jest tylko symbol, Gdyby tutaj dzisiaj nie było, to nadal bylibyśmy Kościoła, nadal byśmy kochali. Jakbyśmy. Nadal byśmy gonili po to, aby zostali zbawieni. Ale czasami tak bardzo skupiamy się na tych symbolach, że zapominamy, co tak naprawdę jest ważne. Co tak naprawdę jest ważne w naszym życiu. Nie skupiamy się na miłości względem innych, ale skupiamy się na tym, żeby krzyż była, bo było. Żeby było. Wiecie, że najwięksi zbrodniarze w historii ludzkości z krzyżem w ręku wybijali, wybijali cały naród. Całe krucjaty z krzyżem na plecach wybijały, wybijały, całe narody. To, że nosisz krzyż, ja też mam jakiś symbol, wiecie, też mam, dostałem prezent do żony, więc noszę, noszę, swój krzyż. Ale dla mnie to jest tylko symbol. To jest tylko znak, wiecie, bez tego też będę chrześcijanin. tak? Tak, Nie no. ważne, żebyśmy o krzyż wyryty w swoim sercu. Jest taka historia o pewnych ludziach, którzy, pewnych ludziach, którzy nieśli krzyż przez świat. Normalny drewniany, krzyż nieśli przez świat. Ale za to w Łukasza 9,23 jest napisane tak i powiedział do wszystkich, jeśli co chce to za mną, niechaj się zawsze samego siebie bierze wszystkim na siebie codziennie i naszaduje mnie. I większość ludzi interpretuje ten fragment w ten sposób, że moja żona to jest moim największym krzyżem, ale każdego dnia wstaję, bo jestem poddany Bogu, wstaję i żyję z tym krzyżem, ponieważ Bóg tak chce. Wiecie o ile to jest śmieszne, to niektórzy ludzie potrafią zrobić taką ideologię, jeżeli choroba jest ich krzyżem. To są takie chory przed życie. To jest mój krzyż. Ludzie myślą, że ich krzyżem jest ich praca. Ludzie myślą, że ich krzyżem są inne rzeczy, które wiecie nie do końca mi się podobają, ale jakbyś czytał dobrze Boże Słowo, nigdy byś nie wpadł na taką interpretację. Nigdy byś na to nie wpadł, ponieważ krzyż Chrystusa to jest miłość. Krzysztof Chrystusa to jest miłość, dlatego On mówi, że Jego brzemie jest lekkie. Że Jego brzemie jest lekkie. To nie jest ciężar, który, który my postrzegamy jako ciężar. Miłość, kochani, nie jest ciężka. Miłość nie jest ciężka. Miłość to jest decyzja. Wiecie, czy miłość to jest decyzja? My czasami w naszych małżeństwach czekamy na emocje. Coś się popsuło, trzeba coś naprawić. czekam aż ten... znowu przyjdzie. Takie miłość dla swojego życia. Że znowu będą te emocje, że znowu się sobie Tobą rozkochamy, że znowu będzie tak fajnie, że tytki będą że Znowu będzie tak fajnie, że będziemy biegać do kina razem, codziennie. Że będę chodził na cicho codziennie, tyle, które że żeby spotkać tą jedyną. Ale przychodzi moment do Twojego życia, kiedy miłość to jest decyzja. Idę, bo kocham idę, bo kocham, idę, bo jestem stole do poświęcenia, idę, bo jestem stole do tego, aby cóż nie muszę wykonać, to jest decyzja, jeśli będziesz w miłości szukał emocji, jeśli będziesz szukał tego, żeby, wiecie, tylko było fajnie, to się przeliczysz, to nie jest miłość, to nie jest miłość, miłość to jest decyzja, Bóg podjął decyzję, wyślę swojego syna i dam go w opiekę, za tych, którzy powinni zginąć. Wow, jest taka naplotka, idą sobie ludzie przez świat, wiosą swoje krzyże, wiosą, idą z tymi krzyżami, wiecie, jest im ciężko, ludzie przecież I idą, robią te filometry i nagle jedzą taki, wiecie, e, taki Einstein, pan taki pomysł. Wiosą ten krzyż, ze czasem nic się nie dzieje, odetnę kawałek. I wiecie, wziął piłąd, sz i odciął kawałek, jest mądrzej. Idzie dalej, idzie dalej, idzie dalej, idą dalej. Mówi, no jak odciąłem ten kawałek, to jak drugi odetnę, to się nie stanie. Odciął kolejny kawałek. Teraz jest fajnie, jest lekko, idzie dalej. Idzie dalej, idzie dalej. Odcina kawałek po kawałku, ponieważ wiecie, im dalej ciężej, więc odcina kawałek po kawałku. I w pewnym momencie ci ludzie podchodzą do skarpy. I ci, którzy mieli krzyże, przerzucili krzyże przeszły. A ten, który odcinał kawałek po kawałku, został po takiej stronie. Uff, śmieszne, ale ten opowiedzieć z Wami jest podobny. A co mi tam? się kilka minut do na nabożeństwo, nic się nie wydarzy. Szacunek, Twoka. Wrócę do domu, modliłem się wczoraj, dzisiaj nie będę. Idę dalej. Biblię czytałem w zeszłym miesiącu, zresztą Marcin na nabożeństwo Jestem zwolniony. Idziemy przez to nasze chrześcijańskie życie i odcinamy kawałek po kawałku z naszego krzyża, odcinamy kawałek po kawałku z tego, co Bóg, do czego Bóg nas powołał. Modlitwa, czytanie Biblii, udział we wspólnych zgromadzeniach. Odcinamy kawałek po kawałku. I potem, kiedy przychodzimy, podchodzimy do skarbu naszego życia, kiedy podchodzimy do problemów, kiedy podchodzimy do rzeczy, które nas przerastają do pewnych, wiecie, dołów, które hu, tam nic nie widać. To jest nam bardzo ciężko, bo nie mamy krzyża, w którym moglibyśmy się w drugą stronę i przejść na drugą stronę. Bo czegoś nam brakuje, bo coś odczyliśmy, bo coś zostało... I z naszego chrześcijaństwa jest tylko pikut, z którym nic nie możemy zrobić. Chcę wam pokazać teraz, Animację, którą pokazywałem już kiedyś. Tą animację stworzył Krajsią Church w tym akurze. Ja zawsze, kiedy patrzę na tą animację, to ona zawsze rozwala moje serce. Naprawdę, ja chciałbym, żebyśmy to teraz obejrzeli po raz kolejny. O! To zawsze to zawsze rozwala moje serce. Dobra. Okej, okay, nie wiem czy złapałeś. Ale na krzyżu Jezusa jest cały Twój drzew. Cały drzew. Mój Twój. Który popełniłeś, który popełniłeś, który będziesz popełniał. który popełniłeś, popełnił, że będziesz popełniał. Cały ten grzech w się został umieszczony, całe to czystwę zostało umieszczone. My powinniśmy być ukarani za nasze nieposłuszeństwo, a to wszystko spoczęło na nim. Grzech, choroba znalazła się na nim, znalazło się tam również e, twoje poczucie potępienia. To wszystko znalazło się na w to wszystko znalazło się na na wszystko znalazło się w pewnym momencie na osobie, która była synem człowieczym i synem Bożym. I to jest moment, kiedy Chrystus zawołał: Boże, mój no Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Boże, mój no Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Bo musiał odwrócić twarz od swojego syna. Wiecie dlaczego? Zdajemy sobie z tego sprawę, dlaczego on musiał tak zrobić. Ponieważ cały grzech, ponieważ wszelka choroba, wszelkie potępienie, wszelkie uczucie winy, wszelkie przekleństwo znalazło się w Chrystusie. Chrystus stał się grzechem i ojciec odwracał od niego twarz. Wykonało się. wszystko, co powinno spocząć na nas, Chrystus wziął na siebie. To jest ten moment, kiedy Chrystusowi pęka serce. To jest ten moment, kiedy pęka na serce, bo słyszał od swoich dzieci, że Jesteś nikim. To jest ten moment, kiedy przyjmuje wszystko to, co my co my niesiemy, się, co my niesiemy w swojej On to wszystko wziął na siebie. To, jest, to się nazywa ofiara zastępcza. Wiecie? To jest ofiara zastępcza. tu zrobił dla nas, czyli. Ja za każdym razem, kiedy to słyszę, to jestem strasznie podekscytowany, kiedy słyszę wykonałość, mam także na do przykładu, wykonałość, to jest dowód wielkiej miłości, wielkiej, radykalnej miłości, tej miłości, o której ja krzyczę od jakiegoś czasu, tej miłości, która kocha bezwarunkowo, tej miłości, która była w stanie umrzeć po to, żebyś mógł żyć, ale tej miłości, która wymaga miłości. To jest miłość, która wymaga miłości. Bóg zrobił coś dla Ciebie, Bóg Ciebie ukochał, Bóg Ciebie zbawił. Nie On oczekuje tylko jednego. I całe Boże Słowo o tym mówi. On oczekuje, że Ty będziesz kochał innych ludzi. On oczekuje, że Ty będziesz kochał innych ludzi. Nie, że Ty będziesz robił coś dobrego dla innych ludzi. Nie tylko tego, że Ty będziesz dawał pieniądze innym ludziom. Nie tylko dlatego, że się będziesz może do, sobą, do, do, do niektórych uśmiechał. Nie dlatego, że będziesz mówił o tej miłości. Będziesz mówił, że kochasz. Ale że będziesz podejmował decyzję każdego dnia o tym, że będę kochał tego człowieka, pomimo tego, że ja nie powinienem kochać. Pomimo tego, że robi mi tak wiele krzywdy. Pomimo tego, że jest dla mnie taki zły, ja będę go kochał, podejmuję tę decyzję. Panie, bo ty podjąłeś decyzję, abym ja, ja, ja mógł ja żyć. To jest ta radykalna miłość. To nie jest pewien automatyk. To się nie dzieje automatycznie. Chrystus też automatycznie do Ciebie nie umarł. Na to jest dostępne dla każdego, kto przyjdzie do Chrystusa i powie Panie Jezu, ja potrzebuję Ciebie, Panie Jezu, jestem rzecznikiem. Ja wiem, że to ja powinienem tam być. Ja wiem, że to ja powinienem to mieć. Ja wiem, że ja powinienem to nosić karę za swoje grzechy. Ja wiem, Panie. I dziękuję Tobie, że Ty zrobiłeś to za mnie. Jezu, pomóż mi kochać innych ludzi. Pomóż mi kochać tych nieprzyjaciół, którzy tak źle o mnie mówią. To jest ta sama modlitwa. Jezu, pomóż mi. Potrzebuję Twojej miłości, nie mojej miłości. Nie mojego czynu, nie moich emocji. Potrzebuję Twojej miłości, aby potrafił kochać innych ludzi. Czy utożsamiasz się dzisiaj z tym, co Chrystus zrobił dla Ciebie? Amen? Amen. Utożsamiasz się? Utożsamiasz się, tak? Utożsamiasz się, że byłeś w tym tłumie, w tej wiedzielę Utożsamy no się w tym? Krzyczałem, jedno królu! Chodzam A kilka dni później krzyczałem w ten sam sposób, ale już trochę innymi słowy. Ukrzyżujcie go! Nie wiem jak ty, ale ja tam byłem. Nie wiem jak ty, ale ja pewnie jeszcze niejednokrotnie ukrzyżuję w tym życiu. On umarł On pomóc najwyższą, najwyższą karę. Patrząc na Jezusa, dwunasty rozdział listy do Hedrojczyków, drugi wersel. Patrząc na Jezusa z pracy i kończyciela wiary, który zamiast doznać należytej moralności wycierpiał krzyż, nie patrząc na Jego handel i usiadł na prawicy Tronu Bożego, Chrystus wisiał na krzyżu nago. Wiecie, Chrystus wisiał nago. Był totalnie bezbronny. Był totalnie bezbronny. Ale On umarł i zabił tam poprzez nasze złe decyzje, poprzez nasze błędy, za nasz drzew, Abyśmy mogli doświadczać Jego trwało, abyśmy mogli doświadczać życia bez potępienia, abyśmy mogli żyć bez potępienia, aby nasza przeszłość przez Jego kraju została wypaczona i zapomniana. I Bóg nigdy już tego nie wyciągnie. Nigdy. Nigdy Ci tego nie wyciągnie. Jesteśmy stworzeni do tego, aby przyjąć to, co Cię słuchała Nio. Zgadzacie się? Każdy nas. Jesteśmy do aby przyjąć to, co ma na aby, aby rozumieć Krzysztof Chrystusa, Aby rozumieć, że z niego wypływa wielka miłość dla naszego życia. Aby rozumieć, że ta tajemnica, ta tajemnica nie jest tajemnicą. Ta tajemnica została nam dana, miłość została nam dana. Ale ta moc, bo miłość, dlaczego ta moc krzyża? Bo miłość ma, jest w stanie zmienić twoje życie. Tak, jak zmieniła moje. Tak jak zmieniła wielu ludzi tutaj na tej sali. Miłość zmieniła życie wielu milionów, miliardów ludzi przez całą historię, historię świata. Chrystus, Jezus Chrystus, zmieścił się na krzyżu Golgoty, a pośczyli zmieścić się Niego. Kochani, pomodło